Portions of the day's programming are reproduced by means of electrical transcriptions or tape recording. jest tylko, tylko dla orów. First, best Dziękuję bardzo. Dziękuję To już zaczynamy. Zaczynamy. Stadion Olimpijski w Monachium. Za chwilę Polacy będą egzekwowali rzut rożny. Widzę, że Gadocha ustawia sobie piłkę na polu karnym. Hajtańczyków rosły gorgoń. Jest tam także Dejna, jest szarma. Gadocha podbiega do piłki. Ładne dośrodkowanie. Główka Gorgonia nie jest. Sał y, Szarmacha. I trzecia bramka dla zespołu polskiego. <śmiech> To jest karteczak. staje szybko piwkę, kufka Szarmaka i bramka! Bramka dla Polski! Fantastyczne zagranie! Ciękne dośrodkowanie! Szarmak jak polski! Wyskakuje, głową bije i piwka znowia w lewy ruch! Jest tutaj na strzela, pięćna bramka! Cudowna bramka! Z odległości 20 metrów! Woleja. Państwo pamiętacie tę bramkę podczas meczu z Bułgarią, kiedy podana piłka strzelona w tam z pełnego biegu pod poprzedkiem przejdejny. Dzisiaj ta sama sytuacja. Włosik kapitulują, Prowadzi Polska 2-0. Na tych mistrzostwach świata jeszcze nie egzekwowano jeden, jedenastki. Podbiega Taper strzela. Tomaczewski fantastycznie broni. Znakomita postawa naszego bramkarza. Wybicie piłki. przyjmują Dejna i odwija dalej. A zrozpaczony Taper toi na punkcie oznaczającym odległość 11 metrów Taper strzelił silnie Tak proszę Państwa Miało być tak pięknie, a wyszło A wyszło jak zwykle Posłuchajmy oddanie piłki do Tenorio, Edwina Tenorio, z prawej strony biegnie De La Cruz, De La Cruz do niego podawana piłka, zdążył, Żewłakow zdążył, od niego odbija się piłka, mija boczną linię boiska, Prawo Michał Rzewłakow, 4 lata temu przegrany mundial. 2006 rok, czerwiec, Gelsenkirchen i być może będzie to piękna, piękna, piękna mundialowa przygoda także tego zawodnika. Znów Żewłaków, znowu wybicie, teraz musiał ratować się piłkiem, piłki, poza placę gry, za auto ekwadorczycy, groźnie, gol, gol, gol, gol, gol! ekwador 1 do 0. Cóż za fatalne rozegranie, a już wydawało mi się, że będzie wszystko dobrze z autu De La Cruz. Później któryś z Ekwadorczyków, chyba niepilnowany przez Mariusza Jopa, nie trafia piłką, nie zdążył także i Marcin Baszczyński i Carlos Tenorio, grający w Katarze głową w prawy róg zdobywa pierwszego gola w tym spotkaniu. Źle się zaczęło. Carlos Tenorio. 24. minuta gry. Polska przegrywa z Ekwadorem 0 do 1. Z autu raz głową, drugi raz głową. Borudzy wyciągnął prawą rękę, ale nie zdążył piłki złapać. Ta jeszcze po koźle i wpadła do naszej bramki. Jesteś... Polscy kibice przez moment zamilki, ale też się podnoszą. Teraz będzie gol Delgado. Jest 2 do 0. Kolejna chwila okrutnego zagapienia polskiej reprezentacji. Oni nie grają jak na Mundialu. Oni grają gorzej niż w kontrolnych meczach. Agustin Delgado. Polska reprezentacja jak zahipnotyzowana. Prostopadłe pytanie, podanie być może, być może spodziewał się. Baszczyński, że będzie rywal na spalonym, podanie Kaviedesa do Delegado i Polska przegrywa na stadionie w Gelzer się z Ekwadorem 0 do 2. Serdecznie witamy. Witam Cię serdecznie, Darku, po raz drugi. E, witam, Włodku. Witam, Darku. Zanim przejdziemy do głównego tematu naszego podcastu, a przypominam, że dzisiaj podcast 35, czyli taka mała nasza rocznica. Przypominamy też, że za niedługo, za kilka dni, jeden z głównych organizatorów tego podcastu także obchodzi uroczystość, można powiedzieć, urodzenia 35. No nie powiemy, o kim mówimy, może to być, może to być przecież... Biedron, może to być Areczek, może to być suza może to być główny organizator... Nie powiemy, nie powiemy, ale, ale... 35. podcast, serdecznie Państwa witamy. Darku, zanim przejdziemy do głównego tematu naszego podcastu, chciałbym, żebyś się podzielił ze słuchaczami, bo Ty wczoraj komentowałeś, wczoraj komentowałeś mecz z Gelsjunkirszen Arena, ja byłem w studiu z gośćmi, z, między innymi z Dudkiem i z Panem Frankowskim, którzy komentowali mecz w studiu. Chciałem się spytać, jak mecz, bo przecież mundial już w toku, jak mecz Polska-Ekwador? Mecz jaki był każdy widział. Ja widziałem go z bliska i, i żałuję, że nie byłem w studiu z i Frankowskim, bo jednak nerwy mnie ponosiły, musiałem się hamować, nie mogłem tam rzucić mięsa na lewo i prawo, a miałem taką ochotę. No widziałeś mecz w Łotku, no niestety, niestety można było przegrać, można było przegrać, tak przewidywałem, ale nie w takim stylu, nie bez walki. Dużo pretensji mam do Janasa. Nie nastająco przede wszystkim. Dokładnie, nastająco. Janas. Widząc, co się dzieje, mógł zrobić wcześniej zmiany. Zresztą zrobił zmiany za późno, jak I to zwykle. Tak. Pamiętamy o tym, nie? Zrobił trzy zmiany, dwóch zmienników trafiło w słupki, także za późno, za późno, niestety, niestety. Dobrze. Dobrze, że zrobił zmiany w pierwszym meczu, co prawda 5 minut przed końcem, a nie w trzecim meczu, tak jak 4 lata temu. Tak, w trzecim meczu, o nic. łodku myślisz, że takie zmiany, jakie, jakie wprowadził Janas, czyli gra dwoma napastnikami, będzie w środę z Niemcami? Czy może on wróci jednak do ustawienia z jednym napastnikiem? Według mnie, Darku, Żurawski był zagubiony po prostu, bo wszystko było przewidywalne, bo wszystkie piłki szły do niego i łatwo, było go, łatwo go było przez przeciwników po prostu osaczyć a on się po prostu nie znalazł, a jeśli było ich dwóch, no to prze przeciwnik miał o wiele mniejsze szanse rozpracowania tego układu, a jeśli wszystkie piłki szły do Madzika jak rozmawialiśmy o tym tydzień temu, no to widzieli, widzieli Państwo, widziałeś, Darku, jak to się skończyło. No właśnie, no właśnie. Magic nie wytrzymało. też, wydaje mi się, psychicznie tego, że był jedynym napastnikiem i na nim ciążyła cała odpowiedzialność zdobywania bramek. I naprawdę ciężko mu się biegało. Myślę, że jak gdyby miał koło siebie drugiego napastnika, to by było dużo lepiej i łatwiej. No ale trudno, trudno. To jest gra, zobaczymy w środę. Mój typ, tak jak mówiłem ostatnio, jest, że my wygramy z Niemcami. Bardzo optymistyczny po tym, co zobaczyliśmy z Ekwadorem, ale zobaczymy, zobaczymy. Tak, tak potem. Kost... Taryka musi wygrać z Ekwadorem, a potem, a potem Niemcy, z, z, z, z Niemcy z Ekwadorem bardzo wysoko, żeby, żeby jakoś to było, ale to znowu jest tak, wdybanie, tak, co by tak, było gdyby... Dybanie i matematyka, czy tak. trzeba wygrywać mecze, ale nie smućmy się, przecież wczoraj jednak Polacy zdobyli dwie bramki. No, no w sumie tak tak, tak, tak jak mówiłeś, Darku, ostatnio, że tak czy owak, nie wiem czy Państwo pamiętają tak czy owak, będziemy się cieszyć, bo Polacy szczelą bramki, no i no i a, by ta Polski, tak, by the way, jak to mówią anglicy, strasznie mi się podobała wczoraj gra Niemców, grali jak nie Niemcy, po prostu grali antypolsko, tak jakby Polacy stali i podawali do tyłu, a Niemcy grali biegali i podawali do przodu Tak, tak, to nie był niemiecki czołg, to była dosyć, dosyć była jaszybka, szybka rosyjska rosa, rosa, tankietka. Tak, dokładnie e, trzeba przyznać, że to był fajny mecz na otwarcie, sześć bramek naprawdę był zaskoczony, bardzo, bardzo pozytywnie i Kostaryka wcale się nie zagrała Tak, wcale się nie zagrała, nawet w tym momencie myślałem, ja obstawiłem, że mniej więcej Niemcy wygrają, ale, ale, ale może nie aż tak, ale naprawdę był bardzo fajny lekki i przyjemny dla Oka mecz, a co Niemcy naprawdę... Chyba od dzisiaj będę kibić co Co jeśli będą grali tak dalej. Darko. Ale w Łódku, co powiesz na Kostarykę? Bo po tym meczu ja wcale nie jestem przekonany, że Polacy mogą Kostaryce sprostać. To nie było, to nie było zły, zły występ Kostaryki. Owszem, gole, które padły, były takie na styk, prawda? Z... O błędach obrony, tak. którą wiadomo, że Niemcy mieli słabą, bo tak, tak, tak było już w gazetach pisane. To prawda, ale jednak, tak. jednak to nie był zły mecz dla Kostaryki i obawiam się trochę występu Polaków przeciwko Kostaryce. Tak. Tak, z tego co Państwo pamiętają w gazetach. Bardzo piękny był artykuł Pana Steca w gazecie wyborczej. Jeśli nie mamy wygrać z Ekwadorem, to z kim mamy wygrać? Jeśli Ekwador przegrywał w zasadzie z każdym, z Ugandą, z Libią, z Ma, z Macedonią, która jest 180 w, w, w liście FIFA. Proszę Państwa. Z kim mamy wygrać, jeśli nie z Ekwadorem, bo Kostaryka po wczorajszym meczu zaprezentowała się pozytywnie i jeśli nawet zagra po 80% tak jak się zagrała z Niemcami, to mamy baty i po prostu na lotnisku będą witać Janasa i ich piłkarze bardzo silne oddziały policji, chroniące ich przed kibicami. Tak, dokładnie. E, jeszcze tutaj tak trochę w irlandzki klimat wejdę. Dzisiaj e, Dzisiejszy się z jest e, dosyć ciekawym artykuł, a przede wszystkim wielkie zdjęcie e, zrobione w, po w polskim babie Chaplins, e, gdzie wszyscy ładnie kibice poprzebierani, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę na doping. Tak, ja wczoraj byłem też w babie, miałem polską koszulkę. E, co prawda nie była to polska polska koszulka, aczkolwiek dość mocno patująca symbolami Lecha Poznań koszulka. Ale... Czyli do mnie lechu jaki wynik, no, no, ale nie. dzisiaj już się wstydzę, dzisiaj już się wstydzę, chodzisz w polskiej koszulce. No, tak. jest że jesteś irlandzkiej, Tak. może się nie, nie zakwalifikowali. Tak, prawda? tak, tak, ale przynajmniej mamy dumę. Mamy dumę i po no, prostu ale... znaczy mamy dumę. Mówię o, o Irlandczykach. Ale trzeba kibicować do końca. To był pierwszy mecz, to był pierwszy mecz i owszem, ciężko jest być optymistą po tym pierwszym meczu, to jednak kibicujmy do końca, bądźmy z tą drużyną, jakakolwiek bona nie była, chłopcy biegali, starali się, nie biegali. Nie, nie mieli ducha walki, biegali w miejscu, się ograć, no. Zobaczymy. są Nie, ja jestem... Yy, nasz przemiły kolega Skalozaur, Arek, y, pisał, że tak jak ty, że z, z drużyną trzeba być do końca. Ja uważam, że nie, bo jeśli drużyna nas ma w dupie, to dlaczego mamy jej kibicować? Dlaczego są wydawane miliardy dolarów, mieszkają w Sheratonie? Po to, żeby przez 90 minut stali i nic nie robili, no bo tak... Tak jak ja myślę, że problem jest głębszy To nie, nie tyle, mam przede do samych zawodników Co do szkoleniowców Do wszystkiego, całej tej otoczki Nie szkodzi się dobrze zawodników Nie podchodzi się do meczu dobrze Przecież oni byli kompletnie rozluźnieni Podeszli do tego przeciwnika Ale pierwsze 20 minut jak oglądamy to mówię Jezus to jest inna Polska No to prawda, ale to się szybko skończyło Dostali bramkę i wtedy, wtedy już no. duch narodowy prawda, Ucieka i koniec Nie ma, nie ma A ekwator mówisz cieniasy To nie są cieniasy, to jest trzecia drużyna południowej Ameryki, to naprawdę Uważam, że przeciwnik został zdecydowany. No. Tak, został z... Znaczy, ja mówię Cieniasy, bo tak czytałem w gazetach, nie mam swojego zdania o tej drużynie, ale czytałem, że oni na 32 mecze przegrali 22 mecze, z czego wygrali u siebie tylko dwa, bo oni tam mają stolica Ekwadoru, pamiętamy, to jest Kito, to 300 metrów. No, no i tylko tam przeciwników gonią, bo, bo nikt tam po prostu nie oddycha. Znaczy, to jest trochę inna sytuacja. A. To był ich pierwszy mecz, być może już po tym pierwszym meczu będą na tyle zmachani, zmęczeni, że już więcej nikt tak. nie wygrają. Jest, jest podobieństwo, że mieliśmy podobie że trafiliśmy na nim w pierwszym meczu. Yeah. Ja mieli siłę. Ale wszyscy mówili, że Ekwador to Borut w wywiadzie mówił, że ścielimy na pewno dwie albo trzy bramki. No i tak było. No, bramkarz może tak no, mówić, ale no. niestety e, to, to nie jest przypadek, że tutaj nie strzeliśmy goli. Z jednym napastnikiem dużo nie zdziałamy, uważam. I nie bez kozery w 74 roku, który tak wszyscy wspominają, mieliśmy sukces. Mieliśmy trzech genialnych napastników. To Ta była... To była, to była genialna. Tak, to była, no, sojuszna. Natomiast atak mieliśmy najlepszy w tamtych latach na świecie. I po prostu to nie był przypadek, że my wygraliśmy. Mam wrażenie, że nasi tak sobie czują, a Siłka sama wpadnie do bramki, zrobimy historię. No, to samo nic nie wpada. Nie było ształów. tak jak rozmawialiśmy tutaj przed naszym, przed naszym nagraniem, że do 70 minuty nie było celnych strzałów na bramkę. Darku, co się stało? Darku, jedynym dobrym zawodnikiem, na którego nie mogę nic powiedzieć, był Ewezebiusz, ale to nie jest Polak. To jest człowiek trenowany w Holandii. I było widać, jak, przepraszam za słowo, popierdala tu i z wrotem. I naprawdę człowiek coś robił, a reszta stała. Ja patrzyłem na mecz, Niemców, cały czas biegali albo truchtali. Nikt nie stał w miejscu, w każdym razie takie odniosłem wrażenie, a czekali na podanie, a obok niego stał złoty Hadowczyków czekających na... Szansa to, to prawda. to bramka druga była kuriozalna, nieudana obrońców, to nieudana plapka w sajdowała za to był koszman. Błędy, błędy, błędy. Nie możemy o tym mówić, że mieliśmy nieszczęście, bo dwa słupki i nieuznane, nieuznane, nieuznana bramka z felernego spalonego. Proszę Państwa, gra się do końca i nie mówi się co by było, gdyby strzela się bramki, a drugi czasie zwycięzców. Najlepszy są na wyspach, nie tylko na O Oh yeah! Matu. Dobrze. Tu możemy płynnie przejść, ponieważ tak, po wczorajszym meczu były rozruby. Tak, były bardzo duże rozruby w Dublinie, tak samo trochę mniejsze jak polska przegrała z Anglią w eliminacjach. Tak, sfrustrowani Polacy wyszli, wysypali się z irlandzkich pubów i niestety zaczęli robić demolkę. Zaczęli robić demolkę na głównej ulicy. Szpila po prostu została osikana, oblana piwem. I na no, własne oczy moje widziałem, Włodku, mówię o sobie, W Łódku widziałeś po prostu okropne rzeczy i wstyd mi jest, dlatego nie mam dzisiaj koszulki polskiej, bo pewnie chłopacy z gardy mogliby mnie ściągnąć, różnie to bywa. W każdym razie odby, obraz nędzy i rozpatrzy buractwa i prostactwa, czyli jak powiedziałeś delikatnie przechodzimy do tematu naszego podcastu, czyli czego nie lubimy w Polakach albo czymś, dlaczego się wstydzimy z bycia Polakiem. Ale to może po krótkiej przerwy. to może pokrótki krótkiej przerwy. Oto spojrzenie na ten zielony świat Jednego z nas chyba to już nie ten czas Gdzie w lawy nie Dziś na okno mówisz Windows I wszystko very nice, bo masz hajs Oto spojrzenie na zielony świat Jednego z was chyba to już nie ten czas Gdzie w lawy nie Very nice? Polska to cały kraj, bo masz hajpe, hej, co to jest z Irlandia? Haj dla szukających szczęścia przez następne podejścia nie znalazło swojego miejsca Ta sytuacja część liczba paloków się, się zwiększa Z każdej strony Polski znam też kilku ze swarzeńca. A miałobyś tak nikt miała praca, być i dom nie ma tego, ani tego Ale dalej jestem sią, mając flow. Z to na papierze Wiesz, będzie dobrze. Ja z w chciwko wierzę swoje horyzont szczerze A wiatr mi wtedy wieje autonomia w Dublinie, chyba tracę to Nadzieje. W całej Irlandii jest na sprawie ćwierc miliona Wszyscy Polacy chcą przywalczyć Chcą się pokonać o zachowaniu Polaka Nie jeden Irys słyszał się go Pytaj o Polaka A poleci cisza w samym Dublinie Ej co drugi to jest Polak Rodak kocha rodaka Lecz czy nie daj wykołować Oto spojrzenie Na zielony świat Jednego z was Chyba to już nie ten czas Czy dawnie nie był light Dziś na okno mówisz windows i wszystko very nice Bo masz hajs. Oto spojrzenie na zielony świat Na jednego z was Chyba to już nie ten czas Gdzie dawniej nie light Sytuacja very nice Polska to odległy kraj Bo masz hajs Każdy tu przyjechał By zarobić dużą kasę, A tymczasem ja luasem Znów wyruszam w trasę Muszę znaleźć pracę Nic za to nie poradzę Ciągle zapiergalam ma podczeknie mi Bo papie wiesz Muszę robić Bo nie wyjdę tak na rabie. Bym nie musiał Prędzej To bym się w majtki zciusiał Marzenia jak każdy Tylko żebym nie ochujał Pieniądze po to Abym się spokojnie bujał Ale znam też takich, co w Dublinie Są bezradni, na nich uzbierasz na kostę, To wielki punkt dodatni Ja nie chcę ciebie martwić, ale sytuacja straszna Teraz o siódma, lecz niedługo Każda rozważna decyzja Wtedy o każdy się błędną Widzę coś się dzieje, tak będzie na pewno ziom Ci znaczy się tą mieścią z dużą pętną Mici tam się prześnią On przyśni, że się spełnią No to spojrzenie na zielony świat Jednego z nas skrywa to Już nie ten czas, gdzie w nie był light Dziś na na okno mówisz windows i wszystko very nice Bo masz hajs Oto spojrzenie na zielony świat Jednego z was, chyba to już nie ten czas Gdzie w dawniej nie był light Teraz wszystko very nice Polska to odległy kraj, bo masz hajs Sam zostałeś na lotnisku, nie piszczec ci po ciebie Jak tak, to kto masz szczęście, Ale i tak ci ktoś wyjebie Jak nie na pracę, bo nie umiesz angielskiego To na razie cię wiecie Oni znajdą coś innego, a jak jesteś w blinie, Bo ty chciałeś mocnych wrażeń Raz na obiad, na ten co ci mogę mówić, to odpowiem powiem tobie więcej. Najlepsze ogłoszenia znajdziesz w polskiej gazecie. A ty, chrecie przyleciałeś, bo szukałeś w internecie. Wiadomo, ten internet, strona bardzo jasna. Piszą, nawołują, przyleć do tego miasta. Damy tobie dom, damy tobie pracę. A ty tutaj przyleciałeś, jak pieprzony kamigadze. Teraz tobie mówię, to w siłę tu obrasta. Więcej jest Polaków, ale nie w biurostacz, tylko na ulicach miasta. Ta, ta, ta, ta. Wasz kajecik wasiał uwek. Do nas napisz kilka słówek, nie tylko warów małpa@gmail.com. serdecznie witamę po jakże optimistycznej piosence polskich dublińskich raperów. Włodek i Darek już poszli na mecz, będą przed, za chwilę komentować transmisję Argentyny. i Witamy tutaj Biedrona serdecznie, witamy Cię Jacku. No cześć, cześć, no cześć. Chciałem się zapytać, zanim połączymy się Amsterdamem, o Twoje antypatie na temat Polaków w Finlandii i jak na uchodźstwie ogólnie. Na uchodźstwie ogólnie, no tak to jest niestety, że e... Ja się nie wstydzę Polski, nie wstydzę się kraju, z którego tutaj przyjechałem, ale jednak e, to, że tak duży procent osób tutaj przyjechał w bardzo konkretnym, uważam, że dosyć niskim celu, czyli zarobić pieniądze, obłowić się, powoduje niestety, że działają takie dosyć niskie zachowania i emocje, to znaczy Polacy przyjeżdżają, czują się tacy uwłodnieni z łańcucha, gdzieś tam rodziny albo znajomi zostawieni są w Polsce, a oni tutaj przyjechali są... Panami władcami świata, bo dostają euro, latają sobie tanimi liniami lotniczymi i wydaje mi się, że, że wszystko jest wolno. I, I tak to się zachowują, więc to jest coś, co mi bardzo przeszkadza, bardzo się nie podoba i bardzo tego nie lubię. Tego, że tutaj głównym znaczy tematem są pieniądze, jest jak coś zrobić, jak załatwić, jak, jak coś zrobić. Nikt nie myśli, yy, mówię o tych ludziach, którzy przyjechali do pracy, o tym, żeby się rozwijać, żeby, nie wiem, poznawać język. Oni siedzą w pawie za głową jest i polska telewizja, polska obsługa, i polscy towarzysze i żadnego wysiłku wysowego nie można tam zobaczyć. Więc, więc dlatego, dlatego właśnie tej ja części Polaków nie lubię i unikam tak. Unikamy tutaj Polaków, unikamy polskich filmatów. Chociaż no, to generalizując tak to jest jak mówisz, ale, ale no, są tu jednostki. Oczywiście wybitne tak jak my, mówimy o sobie na przykład. Ale Wiecie, to znaczy to jest tak, że ja głównie się zadaję no. jednak tutaj z Polakami. No. To znaczy mam swoje jakieś towarzystwo znajomych, Polaków przede wszystkim. No, podcasterzy mieli? Podcasterzy mieli tak, oczywiście, podcasterki też, ale Ale ja mówię tutaj o takich sytuacjach właśnie nie wiem, wyjście do knajpy, wyjście gdzieś tam na zabawę, wyjście na, na miasto, gdzie jednak, jednak unikam miejsc, gdzie się zbierają Polacy, unikam polskich koncertów, mimo że bardzo fajne zespoły czasem e, grają. Po prostu typ ludzi, którzy tam przychodzi, to nie jest coś, co, co jakoś mi specjalnie odpowiada i nie chcę z nimi przebywać, nie chcę. No, przykro, ale niestety tak jest. Przykro, niestety tak jest. Zatem łączymy się z Przemionem, łączymy się z Amsterdamem, zapraszamy Państwa na relacje z Amsterdamu o tym, jak to my widzimy, to wszystko. Zapraszamy. Dach. Raz, dwa, trzy, zaczynamy nagrywać kolejny materiał teraz będzie antypolsko chyba tak mi się wydaje to co robimy ten możemy zacząć, a potem zobaczymy co wyjdzie Zuzo jako że jesteś kobietą a jest. więc zaczniemy od ciebie na przykład, no no ale ty jesteś pierwszy, że tak no, powiem, dobra, z brzegu Dobra, to nie prawicy. jestem z brzegu, z Poznania jestem, ale dobrze. No. Dobrze, niewiasto z Poznania, czy tak. możesz nam powiedzieć... Ja e... tak. Co mnie wkurza w Polakach? Dokładnie. O matko, to mogłabym 58 tak, godzin mówić. o tym, że mówimy o Polakach za granicą. Tak, za granicą. Znaczy ja się wypowiadam tylko o Polakach w Dublinie, to już wielokrotnie o tym właściwie pisałam bardziej niż mówiłam. To znaczy tak, mnie denerwuje prostactwo, chamstwo i to, że znakiem rozpoznawczym jest y, zawsze przeklinanie i no, generalnie taka taki żenada, żenada która, do której się nie chce przyznawać i wstydzę się, że jestem z Polski. Naprawdę się wstydzę bardzo często i udaję, że nie rozumiem i mówię po angielsku. Ale wstydzisz się dlatego, że na przykład kaleczą język angielski? Nie, nie, nie. Czy... Wstydzę się ich zachowania. Wstydzę się za nich. Wstydzę się, że zachowują się w taki prostacki sposób. I no ja tak mam, że się wczuwam i jest mi wstyd. I dlatego nie przyznaję się po prostu. Co nie znaczy, że ja się czuję jakaś lepsza czy coś, tylko... No, po prostu, po prostu jest to dla mnie żenujące, to jak oni się zachowują. I to nie, nie chodzi o to, czy oni umieją mówić po angielsku, czy nie, tylko bardziej o to, jak się zachowują i takie polskie nawyki, że tak powiem, przenoszą ze sobą, które mi się nie podobają. na przykład jakie? To znaczy głównie narzekactwo, gadanie o pieniądzach, o tym, że nie ma pracy, a pracy jest pełno, tylko trzeba po prostu sobie ją wychodzić. Mnóstwo takich rzeczy, które od których chciałam uciec i od których wydawało mi się, że ucieknę do Irlandii. I okazało się, że... I tutaj mamy na gruncie irlandzkim no, niestety powtórkę z rozrywki, nie? Czyli, no nie wiem, czasami się czuję jak w Polsce, pomijając, że wszędzie słyszę polski język. Gdziekolwiek nie, nie jestem w centrum, czy nie tak, w centrum. Tak? z polski? Tak. tak? <głosy> w słuchaj. Nie, no słyszę, słyszę głosy. głosy. Nie, nie, nie. Nie, nie. po prostu wychodząc na, na, w centrum Dublina, po prostu można usłyszeć wszędzie jakieś rozmowy po polsku. I nie zawsze są to rozmowy osób, które, że tak powiem, kończyły kulturoznawstwo. Ale to rozmowy naprawdę na rządzającym poziomie. Okay, rozumiem no, ja bym niekoniecznie stwierdzał tego, że nie, nie, tego, no, nie, nie. Wszyscy e, przepraszam, tej, tej to ja wyjaśnię, przynośnie. że z nas Chodzi mi o to, że brak kultury po prostu Brak takich elementarnych zasad No, takie pulactwo. No. To jest tylko moje, z, moje taki, mój punkt widzenia, bardzo sarkastyczny Powiedziałabym, ale no Tak to widzę, tak to widzę, tak. widzę że podzielany przez Dużą ilość Polaków na Pewnie tak. Części. Pewnie e, tak Dobrze, teraz e, Zaczniemy, będziemy tutaj prosić o głos Małgorzatę z Niemiec. Jak to jest w Niemczech? Jak to jest z Polakami? Czy Polacy w Niemczech Cię denerwują? Dlaczego Cię denerwują, jeśli Cię denerwują? Jest bardzo y, trudny temat Polaków w Niemczech. To jest, y, problem jest taki, że dużo Polaków ma pochodzenie niemieckie przez co stają się bardzo szybko Niemcami, jeżeli przyjeżdżają do Niemiec i nie mówią w polskim języku, albo nie przyznają się też do tego, że pochodzą z Polski. I jest też taki problem, że Polacy, którzy przyjeżdżają tylko zarobić szybki pieniądz, potrafią też od czasu do czasu zepsuć opinię. nam, mieszkającym na stałe, Polakom, w taki sposób, no, że rozwijają samochody albo też demolują. Z jednej strony tego nie można właściwie zrozumieć, tego tak, tak to tłumaczę, że może tęsknią za krajem i <ścoughs> z tej tęsknoty tak demolują, albo mm -hmm. ja, nie wiem dlaczego. Tak jest, ale to... Może to jest tak, że po prostu oni nie czują, że to jest ich kraj i po prostu, że mogą sobie demolować. Nie czują, że to, że po prostu ten przystanek jest gdzieś tam, czy kosz jest gdzieś tam, który po prostu rozwalam, to nie czują tego, że tutaj całe społeczeństwo się na to składa. Nie biorą tak tego pod że tak powiem, pod rozwagę, że naprawdę to jest własność wspólna. Nie ma, nie ma poszanowania dla własności wspólnej. Czy to coś takiego w tym kierunku? Tak. Mi się też wydaje, że w Polsce się tak w ogóle nie zachowuje. Wracając do Polski na pewno takie rzeczy nie, nie Tak mi się wydaje, że tak nie jest. No, w Polsce jak przejedziesz się pewnymi miastami, to możesz podejrzewam zauważyć pełno rozwalonych przystanków i tak dalej. W Polsce jest poszanowanie własności publicznej, wspólnej jest bardzo niskie, więc podejrzewam, że to byłoby przerzucanie pewnych zachowań z Polski na zagranicę. Możliwe, że e, tej kultury dużo ludzi z Polski musi się nauczyć. Może to potrwa parę lat, pode, kilkadziesiąt lat. Muszą, może do tego dorosnąć, albo się tego e, od innych krajów zachodnich nauczyć. Nie wiem, nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Nie mogę sobie dokładnie tego wytłumaczyć, ale na szczęście, nie wszyscy są tacy, na szczęście są jeszcze inni Polacy granicą moim zdaniem. Filip nie niż tego krzesła, no ten powiedz w kilka tam głosów, nie ten, no, A więc teraz poprosimy o głos Filipa. A zanim Filip udzieli nam odpowiedzi, zapraszamy was na małą przerwę. Saddam Bowery most smile But they're free They are free So maybe Inside of doubt, me, in the inside of doubt Hej, witam wszystkich radiosłuchaczy i telewidzów podcastu Nie tylko dla Orłów, tu mówię Marek z Brazylii Skoro zostałem zaproszony do rozmowy Wtrącę swoich kilka słów Na temat Polaków za granicą Więc od początku lat 70. mieszkam w Brazylii Nie tak dawno temu w odcinkach specjalnych podcastu Polskie Detroit Poruszaliśmy ten temat z Łukaszem Pozdrawiam Łukasza i mówiłem tam o tym jak wygląda polska społeczność tutaj mimo, że wielu Polaków może kojarzyć się że jest nas tu wielu to zapewniam Was, że nie jest to tak jak w innych skupiskach jak na przykład w Stanach takich miastach jak Chicago New York, czy Detroit czy też nawet w Europie na przykład w Niemczech, gdzie Polaków jest bardzo dużo w Londynie, czy nawet ostatnio jak się dowiaduję od Was w Dublinie tutaj wygląda to zupełnie odmiennie. Niemniej to prawda, że istnieje dość spora emigracja polska tutaj. Głównie w stanie Paraná, którego stolicą jest Curitiba, czy w stanie Rio Grande do Sul. To jest emigracja ta stara, dawna z końca XIX i początku XX wieku. Ta typowa taka emigracja za chlebem. A potem spowodowana różnymi innymi za wieruchami XX wieku. Pierwsza wojna, druga II wojna, trzecia wojna w Polsce. Są to społeczności skupiające się w tych regionach raczej, ale wiadomo, Polacy są wszędzie. I to właśnie można nazwać Polonią tutaj. Natomiast takich współczesnych Polaków wyjeżdżających na Saksy na krótkie okresy czasu raczej tutaj nie ma. Owszem, są tacy z początku lat 80., ale niewiele z tego, co wiem. No więc co za tym idzie, moje opinie na ten temat będą inne od tych, które wygłaszacie teraz, co nie znaczy, że nie wiem o czym mowa, miałem wiele tych nieprzyjemnych okazji zetknięcia się z sytuacjami, o których opowiadacie w moich podróżach po Europie, a nawet u nas w kraju, gdzie ostatnio spędziłem kilkanaście lat. Tu w Brazylii nie mam styczności z rodakami na co dzień a nie nawet na tydzień, może raz w roku kiedyś tam. Co mnie raził Polaków, to przeważnie właśnie brak kultury, dobrego wychowania, no i to hamstwo, to buractwo. Nie trudno jest sobie wyobrazić, z czego to się bierze, niemniej nie usprawiedliwie to niczego. Polak zawsze musi być górą, on wie najlepiej, a w rzeczywistości to właśnie on nic nie wie. Nie wie, bo nie chciał się dowiedzieć, nie interesuje go to. Nie zadał sobie trudu, by poznać kraj swych gospodarzy, jego kulturę, podstawowe fakty historii, by zrozumieć jego, jego, jego specyfikę. A poza tym, że najczęściej nie władza ich językiem, a jeżeli już, to w większości przypadków bardzo źle i to jest w sumie ridiculous. A więc dziwnego, że nie asymiluje się, bo tak naprawdę jest w gorszej sytuacji niż yy, ktokolwiek inny na dzień dobry. Poza tym interesuje go tylko cel jego pobytu, czyli co? W większości czysty zarobek, praca, której nie ma i chciałby dostać i, i, i takie tam. Skąd, stąd są takie scenki z ulic miast europejskich żywcem, wyjęte ze sklepu monopolowego lub spożywczego z porannym piwkiem gdzieś tam na zapleczu za śmietnikiem najlepiej ja nie mam nic przeciwko spożywaniu raczej jego formie ta opinia jest już powszechnie znana na świecie nie twierdzę, że nie ma ludzi wartościowych, wykształconych czy po prostu pracowitych fachowców Dobrych i uznany, uznawanych. No i nie wszyscy też y, zapominać polska mowa. Znam przypadki, gdzie trzecie lub czwarte pokolenie mówi po polsku, bo po prostu chce. Nauczono go tego w domu i, i chce. No, Najciekawsze z tego wszystkiego, co, o czym ja mógłbym powiedzieć o Polakach, to jest chyba paradoksalnie. <śmiech> to są doświadczenia, które które, które miałem y, po powrocie do kraju, w Polsce. Tam właśnie widać to, to dokładnie, jakim, jakim, jakie, jakie, jakie, jakie złe cechy yy, posiadamy. Więc yy, na moim konkretnym przykładzie to wyglądało tak, że każdy musiał w jakiś sposób yy, podchodzić do mnie w celu nie jakiejś życzliwości, czy chęci czy, czy, czy zaprzyjaźnienia czy za się, czy, czy, czy, czy pogadania, od razu patrzy, jak by tu się kurde nachapać, jak by tu, tu go wykorzystać. I to jest taka właśnie cecha. Większość Polaków o, uważa, że o, był na zachodzie, to na pewno ma kupę szmalu, mnóstwo kapuchy, więc jakby tutaj go wykorzystać. A poza tym w interesach to wiadomo jak to jest. Wszystko na łapu capu i byle tylko, byle tylko szybko i łatwo. Generalnie, no właściwie nie ma sensu tutaj opowiadać szczegółowych wydarzeń. Ja miałbym ich kilka co najmniej, takich bardzo soczystych. A ja uważam, że Polacy to w większości naród przede wszystkim zawistny. To jest taka cecha, która już bardzo dawno temu rzuciła mi się w oczy czy na uwagę. I to się, to się charakteryzuje tym, że to się objawia tym, że jeżeli sąsiadowi wydaje się, że masz lepiej niż on sam, to on będzie e, zamiast dołączyć do ciebie na przykład, zamiast wesprzeć, połączyć się jakoś, bo to też mi się wydarzyło, to po prostu patrzy, jakby ci tu zaszkodzić. I robi wszystko, dosłownie wszystko, co jest w jego mocy, co ma do dyspozycji, żeby zaszkodzić Tobie. I na tym właśnie polega cała ta zawiść. Już nie wspomnę o innych nie, nieuczciwych zamiarach czy nawet i, i, i czynach. Druga taka rzecz, która mi się y, dość też dawno rzuciła już y, w oczy to to takie mam wrażenie, że to taki że, że Polacy mają a, taki kompleks niższości. <śmiech> Czyli jest tak Niektórzy objawiają kompleks wyższości, a niektórzy kompleks niższości. Kompleks niższości charakteryzuje się tym, że wyjeżdża z kraju w wielki świat, nie widział, nie zna i czuje się taki przytupany, czuje się taki zagubiony, nie wie co z sobą zrobić, nie wie co począć, jak, jak się zachować, a nawet w stosunkach międzyludzkich, nawet z takim jak ja, czyli też Polak i w sumie zawsze życzliwy mówiący po polsku i chętny nawet do pomocy to on no, czuje się w mojej obecności jak gdyby, nie wiem gorszy, co też uważam, że jakieś takie, no, przesadzone niesłuszne, bo generalnie wszyscy są jednakowi, nikt nie jest lepszy od nikogo i w sumie to jest takie trochę bez sensu no i wynikają z tego różne takie dziwne sytuacje, że facet jest po prostu nieszczery, jakiś, nie wiem, ukrywa coś może nie ukrywa, ale nie otwiera się, nie powie, nie, powie, nie powie, co mu leży na wątrobie, nie przyzna się do czegoś. W większości przypadków nie przyzna się, że czegoś nie wie, nie zapyta, co później, co później ewentualnie wychodzi mu na, na gorsze, bo, bo, bo, bo nie ma żadnego nie ma pożytku. No i w rezultacie ogólnie nie, nie asymiluje się, bo się po prostu boi, czuje się gorszy. No nie wiem, takie są moje największe spostrzeżenie na ten temat no więc żeby już nie, nie, nie psiocić tak na, na nas może zakończę w ten sposób uważam, że jeżeli się wybiera do, do obcego kraju, to jest tak jak z wejściem do cudzego domu jest gospodarz którego właściwie należy szanować którego należałoby w jakiś sposób poznać mieć do niego jakiś życzliwszy stosunek zbliżyć się do niego Czyli, czyli w obcym kraju, no przede wszystkim poznać język. Bez sensu jest przebywanie w kraju i, i, i, i a, a unikanie, unikanie używania jego języka, co, co ogranicza dostęp czy, czy, czy, czy kontakty międzyludzkie po prostu, bez których człowiek po prostu nie może żyć. W związku z czym ma problemy w życiu osobistym, ma problemy prywatne, ogólnie ma gorszą jakość życia, w pracy zapewne też nie, nie za bardzo dobrze mu idzie, zależnie od jaka to jest praca. No a dalej, no to jeżeli się już jest w, w, tym, w, tym, w tym obcym kraju, czyli w tym obcym jakby domu e, u gospodarza, no to należy szanować go, respektować, zachowywać się odpowiednio. Żadnych powiedzmy jakichś tam e, scen tego, których, tego typu, o których mówimy, bo to jest po prostu żenade. Nie tylko dla nas, Polaków, innych, jak również i dla, dla, dla obywateli tego kraju. W ten sposób nikt się do ciebie nie zbliży przecież. A wręcz przeciwnie, no, wywołuje to zapewne no, nieprzyjazne reakcje. No, choćby takie, że co najmniej ignorują cię. No A poza tym, jeżeli się ma okazję życia przez nawet najkrótszy okres czasu, w jakimś kraju, no to chyba warto jest poznać go jak najlepiej. Wykorzystać tą, tą okazję, że się już tam jest. Cały ten wysiłek przecież jakoś, nie wiem, no spożytkować. I tu właśnie chyba tkwi sedno sprawy. Niestety warstwy, z których pochodzą, z których pochodzi większość tego typu ludzi na obczyźnie, no niestety no nie mają tego w sobie i po prostu ich to nie interesuje. Bo, no bo skąd? W jaki sposób? Ja myślę, że to byłoby głównie.. że to byłoby to co zaobserwowałem w moich tułaczkach po świecie. Pozdrawiam Was wszystkich, fajny podcast. Zapraszam do słuchania. Cześć, trzymajcie się. na lepszą stronę życia nie tylko Serdecznie witamy pod chwili muzyki. Jak zwykle przemion na sympatyczny blondyn pytał nas, mnie w zasadzie, co się mi nie podoba u Polaków. Ja bym się z Zuzą zgodził, że, że właśnie takie buractwo i dresiarstwo, ale każdy może przyjechać, każdy ma prawo zarobić pieniądze, ale nikt nie ma prawa czuć się w tym kraju jak w Polsce i robić co mu się podoba, bo to nie jest jego kraj. On ma ojczyznę swoją kochać i szanować, ale w Irlandii ma się czuć jak gość i ma tam najwyżej zarabiać i pracować, nic więcej nie robić, tak myślę. A Polacy po prostu tam, myślą, że to jest ich kraj i począwszy od sprayowania murów, pisania y, brzydkich słów typu, kurde, Białystok to świnie, Lech Poznań to k, tu gwiazdkujemy, bo takich napisów coraz częściej się pojawia, skończywszy na, na imprezach jak było. Co to Arek się lała krew wtedy, pamiętasz? Że po meczu... Po, po, Polska-Anglia był mecz, to po prostu zamieszki były i po prostu Polacy powiedzieli, jak wy, nie wygrają z Anglią, to przewalą szpilę i prawie tak było, po prostu spalone chyba dwa samochody, mnóstwo... No były chyba dwa spalone samochody mi się wydaje. Nie Arek, coś murgałkiem, ale mi się wydaje, że były straty i, i widziałem sam Polaków takich, czerwona wielka plama na koszuli, krwista kuflami o ścianę w ramach dezaprobaty, bo mecz oczywiście przegraliśmy, e, to pamiętam, że byli, byłam z Filipem chyba na tym meczu. To było żenujące i e, coś jeszcze chciałam powiedzieć, Zapom tak sobie przypomnę, że coś powiem, ale aha, że ty mówisz, że, że czują się jak w Polsce, no ale też stwarzają, stwarzane są im takie warunki już wszystkie polskie sklepy, polskie, e, wiele takich, no właściwie wszędzie, gdzie się nie obejrzysz, są jakieś polskie napisy, polskie tłumaczenia, e, polskie zakamarki polskie smaki, polskich knajpy, wszystko. A Więc nic jest... dziwnego, że tak się czują. Ale szkodzą sami sobie, nie? Bo tak, tak. są z Polski i robią sobie samym, są opinie. Nie tylko nam, ale z... po Oni prostu, prostu prosto... sobie, ale... przyjdzie taki czas, że ci obcokrajowcy, czy danego kraju ludzie będą mieli dosyć tych ludzi z Polski, bo jak tak dalej będzie, będą robili to w końcu będzie, znowu coś prowadzą, jakieś, mm, no, nie dobrze. wiem Dobrze się, ale jest ogólnie opinia znana, że Niemcy nie lubią obcokrajowców, Turków, Polaków Jugosłowian przede wszystkim też, bo ich jest tam mnóstwo, nie lubią, bo? Bo co? Mm, nie wiem czy ich nie lubią, może dla, to jest taki problem integracji że się nie integrują, prawda? Że Turcy się mają inną religię. To jest sprawa religii w pierwszym rzędzie. Polacy raczej bardzo szybko w Niemczech się integrują. Nie wszyscy. Tacy, co zostają nas... Ale... E, czy, no Niemcy może w ogóle z natury tacy są trochę trudni do obcokrajowców. Mają nastawienie. Ale mi się wydaje, że ta młoda generacja się trochę zmieni. Tak mi się wydaje. Mi się wydaje właśnie... Mówię, Niemcy są pościągliwi i ja nic nie mam do Niemców i to jest ich kraj, mają prawo go jakkolwiek to nazwać, bronić. I Irlandczycy mają to samo, ale mi się wydaje, że w Irlandii jest tak, że szczególnie ja teraz po tym moim miesięcznym powrocie czuję się bardziej obcy niż przed tym wyjazdem. I ja mam jakiś tam swój świat, swój pokój, swoją pracę, swoich znajomych i nie mam zamiaru do tego kraju się przyzwyczajać, popracuję, ale... Może mi się też wydaje, że taki Polak mieszkający za granicą żeby się dobrze czuć w tym kraju, powinien, powinien iść do tych ludzi, do Holendrów czy do Irlandczyków, rozmawiać z nimi, nawiązywać kontakty i to, takie kon nawiązanie kontaktów, to po prostu wszystkie uprzedzenia znikają. I no tak, ale ja, mam, ale ja mam dużo znajomych. Ja mam Chińczyków, jakiś mam nawet z Mauritiusu mam dwóch znajomych różnych i ten, nie wiem, z Mauritiusu to jest Mauritius, Mauritius Tianczyk. Ale ten, no mam paru znajomych, nawet mo z Mongolii mam mo mongoliankę, jedną koleżankę taką. Ja się, ja się, a tam może nie asymiluję, ale nie, w każdym razie staram się uciekać od Polaków, tak tak powiem, w ten sposób, Zuza co chciała dodać i przemian. Ja chciałam się powiedzieć to co Gosia mówiła o tym, o tym przebywaniu z, z osobami, że tak powiem, z natywnymi speakerami. Ja uważam, że to jest doskonałe, to jest, to jest po prostu idealne. Znaczy niektórzy po prostu przyjeżdżają, żeby skolekcjonować trochę pieniędzy i wrócić do kraju, wiadomo. Ale jest część taka, no nie wiem, może to jest mniejsza, jeśli być może ja jestem w tej grupie że po prostu ja chcę się jak najbardziej zasymilować z ludźmi, chcę używać angielskiego, po to też przyjechałam, bo lubię ten język i, i chcę wyłapać jak najwięcej takich lokalnych powiedzonek i, i też w zasadzie unikam bardzo Polonii i no w zasadzie mam, no nie wiem, trzech znajomych, Pol Polaków, a reszta to wszyscy są anglo anglojęzyczni i bardzo się z tego cieszę i mieszkam też z ludźmi, którzy mówią po angielsku i jestem no, cały czas zmuszana do używania języka i myślę, że to ma sens, jeżeli się chcesz zasymilować, no a jeżeli nie, no to no to jest bólactwo. No ja może tak e, częściowo wspomnieliście o tym, co ja chciałem powiedzieć, to znaczy na przykład w Holandii jak jest, e, wiadomo Holandia trochę różni się od, od Anglii i Irlandii przede wszystkim tym, że no jednak tak, żeby powiedzmy można komunikować się tutaj za pomocą języka angielskiego, ale o wiele bardziej i wiele bardziej mile widziane wśród ludzi jest używanie języka holenderskiego. Jeśli zaczyna uczyć się języka holenderskiego, to jest coś takiego jak culture lessons, Czyli lekcje kultury, lekcje, że po prostu ma się, że tak powiem, większą świadomość tego, czym jest Holandia, czym powiedzmy Holendrzy żyją i tak dalej, o ich historii i tego typu rzeczach, bo wtedy ma się, nie tyle zyskuje się świadomość bycia Holendrem, ale po prostu rozumie się bardziej tą kulturę i podejrzewam, że coś takiego, takie uświadamianie, jeśli... Okej, okay, Jedziesz do danego kraju zarabiać, pracować i tak dalej, okej, okay, ale może zostajesz dłużej i chciałbyś jednak trochę nawiązać więcej kontaktów z danymi ludźmi, to podejrzewam, że powinieneś spróbować przynajmniej zrozumieć trochę tę kulturę, czy pójść do jakiegoś tam, nie wiem, muzeów, porozmawiać bardziej z tymi ludźmi, przyjrzeć się może troszkę bardziej historii, może jakieś takie wydarzenia zrozumieć, tego, tego typu rzeczy po prostu, żeby bardziej wejść ym, powiedzmy w ich, w ich świat i trochę bardziej zrozumieć na przykład dlaczego kolor popularny w Holandii jest pomarańczowy, dlaczego tak jest yy, a nie tylko, że tutaj święto królowe i że wszyscy na pomarańczowe, ale dlaczego ten pomarańczowy na przykład yy, albo na przykład yy, no, wiele innych rzeczy, na przykład ciepłe posiłki je się wieczorem i tak dalej i dlaczego na przykład ziemniaki i, i tego typu rzeczy yy, oddaję teraz głosnikom Darek nam powie dlaczego kolor pomarańczowy jest kolorem Holandii? E, na, nie wiem, nie wiem do końca jak to, na czym to polega, ale e, e, cała rodzina holenderska nazywa się Fanoranie, to znaczy z pomarańczowego. En, e, Skąd się e, to? Tak e, Wiele nie wiem, nie wiem jakie są ro, korzenie tej rodziny, ale po prostu rodzina nazywa się Fanoranie, czyli z pomarańczowego. To jest pseudonim rodzinnym, tak jak e, masz na przykład.. Rodzina królewska po prostu pod takim jakby szyldem o or, Teraz nie potrafię tego ubrać słowa jakby tak ładnie. Fakt, że... w Holandii o pomarańczowi. Ale czy na przykład... Bo tutaj jest Holandia miała kolonię w Surinami na przykład. Czy macie jakiś problem tu w Holandii z obcokrajowcami? No znaczy osobiście... Aaa, fu... Tak, tak. Mamy, mamy problemy z obcokrajowcami, zwłaszcza z obcokrajowcami, którzy e, bardzo manifestują, że są obcokrajowcami i chcą tutaj prowadzić swoją kulturę albo coś takiego w tym... E, Holendrzy są ogólnie bardzo to, tolerancyjni, e, otwarci na jakiekolwiek inne e, wpływy. Wiesz, ro, Zobacz, tą ulicę na przykład tutaj, wiesz, tajska restauracja, siedzimy we włoskiej, steakhouse, e, Indian restaurant, Hollywood, e, yeah, Hollywood Indonesian. E, Hollywood, Bollywood. Bollywood, no, Indian, And, uh, grill steak, uh, amerykańskie, coś, jakieś ciągoty. Także my jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo multikulturalni tutaj w Holandii, ale... Uh, Obcokrajowcy, którzy tutaj przyjeżdżają i bardzo demonstrują swoją kulturę, no, nie są mile widziani, tak na przykład jak na, przede wszystkim e, społeczności e, tureckie czy marokańskie, którzy e, zamieszkują w tych samych e, regionach, po prostu całe są jak gdyby e, wajk, e, wajk e, e, dzielnice, dzielnice takie właśnie. E, jak, jak, jakiejś narodowości to jest właśnie, no, źle widziane i nawet e, rząd podejmuje. Nie asymilują się, się po prostu zresztą społeczeństwa i to jest największy problem. Tak. Dlatego, że żyją sami dla siebie, mają Aha. własne, że tak powiem, e, tak jak Żydzi, że praktycznie czasami jak Żydzi tworzą, że po prostu własna w prawie policja, własne rządy, wszystko własne i chcieliby własny kraj koniecznie przenieść tutaj, a to nie o to chodzi. Tak. Tylko najpierw jest powiedzmy Holandia, która jest bardzo otwartym krajem i toleruje bardzo dużo i no, okej okay, możesz możesz wiedzieć. Co chcesz. Każdy ma swojego Boga czy własne przekonania, ale szanuj innych. I kultura holenderska polega na szanowaniu innych. I, i, po, i po prostu głównym przekazem że jest to, że możemy wszyscy żyć obok siebie i pokazywanie, że na przykład, okej, okay, teraz na przykład e, tylko tureckie, że tak powiem dzielnice mają być te główne i tak dalej, czy, czy na przykład e, Turcy mają być większością w parlamencie, to jest głupota po prostu, totalna głupota, bez sensu mi się, wydaje, mi się wydaje, że problem Polaków i asymilacji w Dublinie leży w języku którego Polacy nie znają i nie asymilują się, bo nie znają języka i to jest myślę 50% problemu to jest tak, tak samo tutaj wygląda w Holandii, przerwę ci przerwę, sorry. Właśnie dużo jest rodzin tureckich, gdzie żony, te tur, turczynki powiedzmy, wchodzą w burkach, w ogóle nie znają języka, wręcz mężowie nie pozwalają im się poruszać na zewnątrz, tudzież przede wszystkim rozmawiać w języku, uczyć się czegokolwiek, uczyć się do jakichś szkół, czy, czy cokolwiek, po prostu są izolowane od zewnętrz, zewnętrznego świata. Dzieci a... są tylko do 15 roku życia w szkołach, a potem są wycofywane ze szkoły nie uczą się dalej. Co jeszcze jest, bardzo mnie też zszokowało, miałem takiego turskiego kolegę kiedyś w pracy i właśnie dla Turków na przykład jest wybór żony, to nie wybierają żony tutaj z, z lokalnych Turczynek, które są, ale właśnie cały cynk polega, PiS polega na tym, że trzeba pojechać do Turcji i wybrać sobie taką oryginalną turecką dziewczynę po prostu. Wychowaną tam, a te tutaj są brudne dla nich po prostu, także to, to, to jest też nie jest okej. Okay. Że tak wspomnę jeszcze o na przykład Anglii. W Anglii na na przykład tak samo jest podobnie jak w Irlandii, że okej, okay, każdy kto potrafi się posługiwać językiem angielskim może tam jechać i jest ok i sobie ułoży jakość życia. I z Anglikami na przykład jest tak, że jeśli Anglicy zauważą, możesz kaleczyć język, ale jeśli za, za, za, zauważą, że na przykład potrafisz używać powiedzmy ich slangu, czyli bo angielski jest językiem totalnie międzynarodowym, ale na przykład jeśli powiesz, że o oh, sorry, że tam sorry, że się spóźniłem, ale Bob mnie zatrzymał no i każdy wie w, w Anglii, że Bob to jest policjant jeśli zaczynasz używać takich określeń to oni rozumieją, że asymilujesz kulturę że, że po prostu, wiesz, starasz się ich zrozumieć i bardziej ich słuchasz, że nie tylko angielski, bo angielski jest różny, angielski jest po prostu miliard po prostu różnych odcieni, szarości i tak dalej, ale tu chodzi, że po prostu Anglia no i że ten ich język... Zgaz to. Zgadzam się zupełnie, tu chodzi o to, żeby nie używać takiego słownikowego, sztywnego angielskiego, tak jak na przykład, nie wiem, w tablinie mówi się, w, nie wiem, na pytanie how are you. nie powiesz, że I'm fine, tylko powiesz, że jest, nie wiem, na, zamiast thank you, możesz powiedzieć thanks a mil, czyli wielkie dzięki. I właśnie to, zauważyłam, że bardzo się cieszą, kiedy, kiedy używam takich e, lokalnych, że tak powiem, powiedzonek. I no właśnie, to świadczy o tym, że, że gdzieś tam zależy mi na tym, żeby poznać e, taki prawdziwy, żywy język, a nie tylko z podręczników gramatyki sprzed 25 lat. Książki skargi ze żaleń nie mamy wcale. Ale gdybyś chciał napisać do nas jakiś żale. Weź, weź w rękę, ołówek. Ołówek, weź w rękę. I zaśpiewaj piosenkę. Skr no i skromni do nas kilka słówek. Nie tylko dla orów at gmail.com. Ołówek. ołówek. ołówek. ołówek. Brum, po chwili muzyki wracamy. Gosiu, tak sobie tutaj z tyłu gadaliśmy, jak oni gdzieś tam szeptali yy, i ty powiedziałaś, czy można żyć yy, razem, ale osobno, na przykład, jak mówiłeś w Nowym Jorku. Czy to jest możliwe, na przykład, że jakieś komuny tutaj, powiedzmy Turków, Polaków, Jugoli żyją zaraz koło Niemców? chodzi ci o to w Nowym Jorku, nie, nie wiem, czy tak jest dokładnie. No, ale w... powiedzmy, no nie wiem, tam u ciebie yy, Mówisz w Niemczech? Róże... w Rórze. Niemcze? No, lu... nie w no, Rórze? w Rórze. W W Zagłębiu Luwry. A więc Zagłębie rury w Niemczech jest najbardziej jeszcze yy, przy, przyjazne do obcokrajowców, bo się wychowali z tym. Przez te kopalnie kiedyś i tak dalej przyjeżdżało bardzo dużo pracowników zagranicy, robotników zagranicy i przez to oni się wychowali w tym, że są zawsze koło nich Turcy, Polacy. Inaczej tego nie jest. jest dla nich same przez siebie zrozumiałe, że żyją wśród nich obcokrajowcy. Tylko jedyny właśnie jest problem cały czas, tak jak tu w Holandii, że Turcy, mimo że są już nie wiem, którą generacją, czwartą, piątą, Turcy, w Niemczech, nie... Po prostu takie ma się wrażenie, że nie chcą z nami rozmawiać, że się odsuwają, boją się jakby kobiety bardzo. Nie nawiążesz kontaktu, bardzo ciężko, nie wiem. Żadnego barabara bara z turczynką? Musi być chyba z Istanbulu, z jakiegoś takiego większego miasta i bez chustki i tak dalej. Nie. A przeważnie wiecie, jak z Turcy przyjeżdżają. Moim zdaniem to też jest uprzedzenie. Za każdym rokiem czai się Turek, sprzedasz mu wszystko, tylko nie skórę. To też jest uprzedzenie, bo w Turcji wszyscy się dziwią, że te Turczynki wcale tak nie chodzą jak u nas w Niemczech w chustkach, tylko przepiękne dziewczyny tańczą, czy też tak samo mężczyźni bo wiadomo, że to są biedni ludzie, co przyjechali tutaj za pieniądzem, z jakiejś tam wsi, nie z, Tur z Turcji. Dobrze, ale przyjechaliśmy z Arkiem i z Zuzką dzisiaj rano na lotnisku i tak nas przed kawą uderzyło właśnie. Ja dość często latam samolotami, Arek z Zuzką może troszkę rzadziej, ale na przykład zauważyłem, jak latam często polskimi liniami typu właśnie Ryan, Polska, Irlandia albo Londyn. Samolot dotyka kołami pasa startowego przy lądowaniu i w tym momencie Wszyscy wstają i wynoszą swoje bagaże, po, pomimo tego, że jest znak zapięcia pasów, ze stewardesa mówi, proszę się nie ruszać, poczekać, aż dojedziemy do, do bramki, a w tym czasie po prostu Polacy wszyscy wstają i robią swoje, włączają komórki i mają, przepraszam, albo, albo w dupie wszystko, albo biją brawo do pilota, przecież to jest, przecież to jest e, Darek. Oh, wow. To właśnie teraz, byliśmy w lutym teraz w Polsce i żona jechała, odwiozły żonę na stacji. i żona musiała pojechać pociągiem do Lublina, ja wracając w do Holandii. Co nas bardzo, bardzo właśnie szokowało w Polsce, to właśnie to, że na stacji chcieliśmy kupić bilet, pewnie od niedawna na stacji pojawiły się pasy, jakiś metr przed kasą, że czekać tutaj na aż ty aż nie zostanie odsłużony. Nikt na to nie reaguje. Do, do tego na szybach jest, jest na, na, na, naklejona napis, że proszę zatrzyma, utrzymać dystans do, do kogoś przed tobą, ale nikt tego nie respektuje, po prostu wszyscy wiszą ci po prostu na plecach, ci kuchają po prostu w plecy i kurczę, wiesz, to jest tak, tak nieprzyjemne, to jest tak nieswoje, się czujemy z tym wszystkim, to jest zupełnie nie do, przy, nie do przyjęcia tutaj po prostu. To było, to było szokujące po prostu, to było tak. dla mnie szokujące, wiesz, że ludzie po prostu w kolejka po prostu dotykają się, wiesz, to to oh, disgusting. Słuchajcie, dla mnie było szokujące, yy, też wróciwszy do samolotu w taka, taka sytuacja. Miał, miałem cały czasu przesiadkę w Londynie z Dublina, parę razy w sumie miałem taką przesiadkę i po odprawie biletowej miałem jeszcze dwie godziny do, do startu samolotu i było, żeby czekać w holu. Wszyscy z innych samolotów, prawda, wszyscy pasażerowie tam, nie wiem, odlatujący na przykład do innych miast e europejskich, czekali grzecznie w holu, aż ich się zawoła pod bramkę, gdzie się będą pakowali do samolotu. O, wszyscy oprócz Polaków. Polacy stali o dwóch godzin pod bramką w kolejce, żeby wejść na pokład samolotu. Ja To było dla mnie tak dziwne, dlaczego oni stoją te dwie godziny samo sobie usiąść wygodnie w holu, z telewizorkiem, z kawusią, z kibelkami, z muzyczką To stoją dwie godziny w kolejce pod bramką, żeby wejść piersi do samolotu, prawda? Tak więc taka, taka, taka ciekawostka z mojej strony, no, proszę bardzo, who is next? Nie tylko dla Orów. tego teraz słuchacie, w tramwaju, na imprze, albo na chacie Nie tylko dla orłów, proper hum. Tak, to jest dziwne. Teraz, jak to po... mogę mówić Litwo, ojczyzna moja, skoro moja osobą jest Polska? Żeby mi kazali, że się Litwo, ojczyzna moja, cała Litwa się śmiała z nas. Nie śmieje dalej, że my uważamy Mickiewicza za Polaka, który pisał, że Litwo, ojczyzna moja, a wszyscy go zrobili Polakiem i tak, tak dalej A mówimy o tym teraz, serdecznie witamy po przerwie muzycznej, o tym, że Polska jest narodem wybranym. Tak, to, y... aha, to patrzy. A propos, a propos właśnie A propos oh, sorry, e... sorry, ja To jest bullshit oczywiście Halo? Nagrywa się, a to, to się nagrało tam, czy nie? Aha Słynna liczba, 44, tak? E, Polska jest narodem wybranym A propos Jeszcze może wróciwszy Na chwileczkę do tematu e, Asymilacji, tak? Polaków e, z, z innymi no Nocjami Irlandczycy, Irlandczycy chwalą Polaków za to, że się pracy potrafili zaklimatyzować w Irlandii, że nie robią get, że, że, że się tam robią, kumamy z Irlandczykami, że mamy swoją telewizję, mamy swoje radio, tak, mamy swoje piekarnie, umiemy się wkomponować w klimat irlandzki, ciężko pracujemy, płacimy podatki. Ale mi się wydaje, że troszeczkę w tej chwili też, też naginamy, naginamy troszeczkę to, tą asymilację. Ja nie wiem jak to w tej chwili powiedzieć, jak to w tej chwili zdefiniować, ale troszkę mi się wydaje, że już powoli, powoli się Irlandia nasyca Polską i może być takie coś, że hasło Polska będzie odzew w tył zwrot. Tak, teraz wracamy do tematu, Tutaj, tu już Filip zapodał, czyli Polska Naród Wybrany. Proszę bardzo, Filip jako główny pomysłodawca kontynuuje. Derk, Derk, Dirk już powiedział? A co ja opowiadałem? O, oh, opowiadałem teraz. W lutym tego roku byliśmy z żoną w Polsce. Je, żona musiała skorzystać z komunikacji je, je, kolejowej w Polsce i żona na stację w Poznaniu i na stacji w Poznaniu, na dworcu są prze, przy, przed kasami jakiś metro od kasy są namalowane je, pasy, które zaz, o, zaznaczają miejsce, w którym należy czekać zanim je, klient przed nami zostanie o, obsłużony tak samo na szybach jest napisane też proszę zatrzy, je, utrzymać odległość, bla bla bla no ale niestety po prostu w Polsce nikt na to nie zwraca uwagi i sta starym zwyczajem po prostu wszyscy sobie wiszą na plecach, dmuchają sobie, chuchają sobie w karki i, e, i to jest bardzo, bardzo fucking nieprzyjemne, chciałem powiedzieć. <laughs> nie, nie, ale to jest, o, to jest tak, tak niegrzeczne, w ogóle, o, nie wiem, no... Że czasami wprowadzają rządy pewne, pewne zmiany i tak dalej I wiadomo, że to jest zmiana taka powiedzmy radykalna Bo nigdy nie byliśmy przyzwyczajeni do linii Może powinno też być przede wszystkim akcja uświadamiania Ja wiem, że to głupio brzmi Ale słuchajcie, wszelkie są zmiany w jakich, Na przykład za granicą widzimy W Holandii nie są jakieś zmiany Czy na przykład w Anglii były jakieś zmiany Zawsze są plakaty Jest akcja plakatowa utrzymaj, na przykład najlepszym przykładem będzie akcja plakatowa w metrze na przykład nie pakuj się z wielkim bagażem i tak dalej, po prostu są, jest zabaw, są zabawne zdjęcia, seria po prostu kilku plakatów które uświadamia ludzi jak mają się zachowywać w metrze podejrzewam, że takie samo powinno być w PKP że na przykład nie pchaj się z plecakiem przed innymi ludźmi, ściągaj plecak jak chodzisz. nie wiem, utrzymaj ten dystans i tak dalej. Wydaje mi się, że to zbiega do jednego punktu, że po prostu wiesz, wieszamy kogoś, nie? po prostu współpasażera czy cokolwiek, ale co z przemianem powiedzieć właśnie o tych akcjach, o tych, o to słuszna uwaga, tu w Holandii na przykład swego czasu były różne akcje związane z, z ruchem drogowym, w Holandii jest dużo korków i na przykład swego czasu tutaj wprowadzono poproszono użytkowników dróg, by, by robili taki system jak gdyby jak zamek błyskawiczny. Kiedy zwężenie jezdni się zbliża, to po prostu wpuszczamy się na zmianę z jednego pasa, jeden następnego pasa, następny. I tak będzie po prostu dla, dla wszystkich szybciej i łatwiej po prostu przejechać. To rzeczywiście było dużo reklam i e audycji w telewizji na ten temat. Krótkich, właśnie śmiesznych audycji i, i to bardzo dobrze działa. tak. Świetny artykuł był ostatnio w gazecie wyborczej parę, parę dni temu o burakach kierowcach. Jeden z e, dziennikarzy zabawił się w takiego typowego polskiego kierowcę i po prostu z, spróbował być, e, jak wspomniałem, typowym polskim kierowcą. Czyli taki typowy przykład, który jest dość często praktykowany na przykład w Poznaniu, jak byłem, co mnie doprowadza do szewskiej pasji. Jest korek dość długi, wszyscy jadą sobie jeden, drugi w rządku, a jedzie sobie jeden człowiek, który jedzie na niby lewym pasem, z lewym migaczem, ale nagle w ostatnim momencie albo się wciska, w ten rządek samochodów z lewego pasa, albo nawet skręcę z lewego pasa w prawo. I takich rzeczy, takich zachowań jest mnóstwo. Mnie to tak irytuje ile krecie, że po Poznaniu. Pewnie w innych miastach jest to samo. Albo nie wpuszczanie autobusów, albo wpychanie się, albo po prostu jechanie, jechanie po prostu. No, k, k, k, jazda samochodem w Polsce, jazda samochodem w Polsce to jest totalna samowolka. To jest. nie wiem mnie tak irytuje. E, opowiedz, jak reaguje w Szwajcarii policja na Polaków, kierowców, którzy przekraczają prędkość. Nie wiem, czy to jest prawda, ale mi koleżanka mówiła parę, parę y, lat temu o czymś takim, że polski kierowca jechał 60 na godzinę. Znaczy było, by, było, było ograniczenie do 60, on jechał 80. Policja w Szwajcarii go złapała. Dostał mandat. Za jakieś 12-15 kilometrów znowu było ogroczenie do 60. Znowu polski kierowca jechał 80. Złapali go, dostał mandat. Sytuacja się powtórzyła po raz trzeci i kierowcy i policjanci szwajcarscy uznali, że kierowca jest niepoczytalny i skierowali go na badania do, do szpitala psychiatrycznego, bo skoro dwa razy było napisane 60, on jechał 80. I trzeci raz zrobił ten sam błąd, to znaczy, że albo nie umie czytać, albo jest walnięty w głowę. I to jest. Koleżanka mi to powiadała, myślę, że jest prawdziwe, bo ona w, pra w Szwajcarii pracowała parę lat i. I jest to jak, jak, jak, jak, jak, jak najbardziej prawdziwe Zresztą Marek, nie wiem, ty mi dzisiaj rozmawia, y, Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, że Przepraszam, że dam przykład y, twojej żony Ale o opakowaniu się W bagaże, że na przykład jest limit 15 A się mówi, że jest 20, ale się uda Nie nie wiem, pamię, jak to, pamiętasz, jak to mówiłeś? Ale nie, ty, szuka twojej żony Jest y, takim y, Po prostu przykładem, nie, nie to, że do ciebie coś mówi, Ale ja robię tak samo, więc To jest y, typowe polskie kombinatorstwo E, Rainer ma limit bagażu głównego 15 kg. no i moja żona spakowała 18 kg do jednego, 19 do drugiego i myślała, że jej się uda, <śmiech> nie udało się raz, e, pan kazał się przepakować, spakowała do jednego 17, do drugiego 18 i, i chciała iść jeszcze raz, Musimy to powiedzieć, że ma być 15 w jednym i w drugim i kropka. No bo tak jest, tak nam, e, takie są e, układy, takie, jest, takie są warunki przewozu w tej, ani w innej sieci, e, w tej, ani w innej linii lotniczej. My to musimy trzymać, a nie po prostu, a no się uda, albo się kłócić, wykłócać o coś, o co się w ogóle nie ma racji, bo skoro e, się jest klientem tej sieci, to trzeba się do pewnych reguł dostosować. No niestety, no. a my próbujemy zawsze na boki, na boki wykręcić, a no się uda. Typowo właśnie takie polskie takie kombinatorstwo. Ja ostatnio leciałem Rajanem, miałem 2 kilo więcej i przelepili mi nalepkę heavy luggage. Myślałem, że się wścieknę. Nie, ale a propos, dwa lata moje... 2 e, razy 7 euro, 14. Ja przez dwa lata w Irlandii nauczyłem się takiego pozytywnego myślenia i nie kombinatorstwa, takiego złego. Czyli jeśli jest napisane, że jest 60, to jedziemy 60-65. Jeśli... Coś. Jak się nie pali w pubie, to się nie pali w pubie. Jak się nie pali w pubie, to się nie pali w jak, jak, się, jak czegoś nie wolno, to czegoś nie wolno. A nie, że po, Polak myśli, e, przepisy to ustalił rząd, a my mamy to głęboko. Nie, nie, nie, nie, że dawniej w Polsce to właśnie był przymus, był nakaz i po i po prostu Była komuna, wszystko, tak, było, komuna, było, wszystko było nasze wspólne niby, nie, wiesz, że to jest wynik tego, nie, a tutaj po prostu nie, te reguły są tworzone przez społeczeństwo dla społeczeństwa i je, dlatego chyba je respektujemy bardziej samo było jak ja jechałem do Londynu na St. Patrick Day jechałem autobusem, bo to w ostatniej chwili było wykupione, I oczywiście też była Polka, w Eurolines przepisach jest, że możesz brać dwie sztuki bagażu. No i oczywiście ona miała cztery sztuki bagażu, a bagaż podręczny miała wielkości po prostu no, bagażu zwykłego. No i bardzo była zła na kierowcę i zła na linie że obrazi, wielce obrażona była na, na, na linię w ogóle autobusową i na e, w ogóle całą, całą firmę i przede wszystkim kierowcy, że kierowca jest taki zły że trzyma się tych zasad jak powiedziałem, słuchaj, na bilecie masz wyraźnie napisane dwie sztuki bagażu w, są centymetry, nie ma wagi w autobusach na szczęście, to jest duża zaleta, ale są wymiary podane, ona miała strasznie wielkie torby i była wielce obrażona Tak, tak. jeszcze tutaj wspomnę o innych incydentach, których który często słyszałem e, pewnie nasze mamy, które zawsze nam dają słoiczki ze wszystkim i nie wiadomo czym i trzeba gdzieś je włożyć i potem pamiętam e, ktoś mi opowiadał, wracał i w, w, wysiadł na, na lotnisku tutaj w, w Amsterdamie i e, czeka na swój bagaż a tutaj najpierw jedzie brud, e, plamy na taśmie widać a później jedzie, jedzie torba z rozlanymi słoiczkami, ogórki, nie wiadomo co tam To jest żenujące dopiero Nie tylko to dla orów. Radio. Ten podcast jest dostępny pod adresem radioorla.com. Nadajemy dla Wielkiej Brytanii i Irlandii. Radio Orła.